Proszę o zabranie głosu bohatera stanu wojennego, obywatela Krzysztofa Stasiewskiego. Pani Henryka i Pani Krystyna, Anna Panie zacząłem, a myśmy skończyli, skończyliśmy walczyć o wolność, skończyliśmy walczyć o wolność w 1989 roku i nikt tej wolności nie może odebrać. Myśmy walcząc wierzyli, że możemy zwyciężyć i chcemy zwyciężyć. W krzywi też przyświecała idea wolności, zwycięstwa. Jesteśmy zwycięzcami. Wszyscy też jesteście zwycięzcami, bo to przyszliście. nikt tam z tej wolności nie przyświeca do wyrwać. Dziękuję. Wolny Poznak! Wolny Poznak! Wolny Poznak! Wolny Poznak! Wolny obywatelkę Henrykę Nie muszę jej przedstawiać. Witam Was wszystkich. Ale witam też tych, którzy mnie widzą, a tu są z nami. Myślę, że zaczynają rozumieć e, sytuację, w jakiej się znajdujemy. Także pozdrawiam wszystkich pisowców, że to są. Eee. na strajki, wiedziałam, że trzeba walczyć. W osiemdziesiątym roku, kiedy wywalczyliśmy sobie Solidarność, wiedziałam, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Później drugi stan wojenny, ale w osiemdziesiątym dziewiątym roku zrozumieliśmy, że mamy wolność i musimy ją pielęgnować. Bo przyjdzie ktoś nieodpowiedni i będzie próbował wprowadzać swój dyktat. Przecież wiecie o tym, że w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji. Wolności mówią, że nie, dają, nie daje się na stałe. To prawda, ale my ją pielęgnujemy, więc nie dajemy sobie jej zabrać. Za nic, wiecie, nie możemy pozwolić na to, żeby ktośkolwiek zabrał nam naszą wolność. Widzicie Państwo? Nie odgody. Nie odgody. Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Co to, to się dzieje? Pamiętacie parę dziecięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o y, Trybunale Konstytucyjnym? Kiedy próbowałam z Mównicy powiedzieć wszystkim Polakom, że nie możemy oddać trybunów, Trybunału Konstytucyjnego, bo będą do nas przechodziły o godzinie 6 rano i zamierali nas w domu, domu, tak jak to się działo w sprawie stanu województwa. Nie trzeba było na to długo czekać i dzisiaj mogę powiedzieć, a nie mówiłam. Mówiłam, a ludzie się z tego śmieli. Przypomnijcie sobie, co się stało parę dni temu, kiedy pana seniora o 6 rano wytargano z domu. To jest niestety tylne, nieczyste człowie. głowy przywłaszczyli te związkowe pieniądze dzisiaj siedzieli gdzieś na Bahama i mieli wszystko w noście Tymczasem oni oddali pieniądze a dzisiaj piniora oskarżano o 40 tysięcy to jest głupota, wy wiecie o to jest człowiek i w tego nie zrobił nie wiem czy uwierzycie bo może to wśród nas są młodzi i chcę wam powiedzieć przed i wobec, żebyście pamiętali My byliśmy na tyle uczciwi, że nie braliśmy niczego, co do nas nie należało. W 80 roku, proszę Państwa, posłuchajcie się teraz teraz, teraz. Stefan Lewandowski, Ania Walentynowicz i ja mieliśmy trzy klanki. Pieniądze, które ofiarowali na związku, można było otworzyć klankie, ten ja z tramki to co jak się Nikt nie, nie, nie Dzisiaj możemy też różne rzeczy robić ludzi złodzieli, ale wtedy, kiedy jesteśmy w niemocy, właśnie w ten sposób próbujemy zniszczyć ludzi. My nie jesteśmy bezpieczni, żadne z nas pamiętajcie o tym, i pamiętajcie o tym, że jak będziemy się spotykać, będziemy im pokazywać, że się ich nie boimy, tak jak to było w stanie wojennym, to oni nam nic nie zrobią, bo my na to nie pozwolimy. Ale po raz, po, po raz pierwszy, żeby taki że szydło, poczuła, jak to wygląda, to powiem, że my naprawdę damy radę ich zniszczyć wtedy, kiedy o, że, będą próbowali nam zabrać naszą wolność. Nie pozwolimy na to za, nic, za Chrystusa Pana, żeby ktokolwiek nam ją odebrał. Żeby odebrali nie nam, nie Krysi, nie moim kolegom. Trzebałam, bo przecież wiem, że wśród nas jest tutaj cała masa ludzi. Pamiętacie, ja do was przyjeżdżałam, rozmawiałam z wami i byłam w wielu, wielu zakładach na strajku. Czy pamiętacie, gdy wojewoda wezwał mnie do siebie i powiedział, Pani Hedryko? Tu jest telefon do Pani, z Rady za wtedy. Nie wiedziałam, co się dzieje w Poznaniu, a to było bardzo ciężko. Pięć noc nie spałam, możecie wiedzieć, wierzyć, że ktoś kto jest z tych zakładów, to może się popytać. Opowiadajcie te rzeczy, bo to są bardzo ważne rzeczy. Opowiadajcie swoim duchom, bo oni muszą dać historię. Bo ona zaczyna być jak a w tym no, temacie ma manifestowanie dana. Zobaczcie, co się dzieje. Leka wałęsy nie ma nigdzie, ale jest <gry> lekka kimś prosty proszę mi wierzyć, przyjaźniłam się z nim i, i, i nie mogę na niego powiedzieć jednego złego słowa. Naprawdę. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że trzeba zasłużyć, zasłużyć na szacunek ludzi. I ja wyobrażam sobie, że Darek Kaczyński nie może tego zrobić, więc próbuje zastąpić braka. To mu się nie uda. Nie, nie pozwolimy um, mu na to. Ściąga, zobaczcie, ściąga samych ludzi, którzy nie zasłużyli na nas szacunek. Chociażby pan Piotrow. Zobaczcie, obejmują stanowiska. przyjmują stanowiska, na których absolutnie nie znają nie umieją pracować, nie mają studia, studii studi I są w Tykani po prostu, bo tam można zarobić co, znajoma mamusi musi za 70 tysięcy i tak dalej mogłabym to wymieniać w każdym to, w kroku, ale to nie po to, się tu zostali chciałam powiedzieć o jednej najważniejszej rzeczy nie pozwólmy sobą manipulować Proszę Państwa, mówiłam to w kilku miastach, żeby zniszczyć człowieka, wystarczy, tak jak za to mówię, powiedzieć, daj mi człowieka, a ty na niego znajdę. Dzisiaj robimy to samo. Płak się zróżnić, który jest porządny na rodzinę i żeby go zniszczyć, czy mówi że go znamy, a tu jesteś innym złodzieniem i jakim innym. Jeśli będziemy wierzyć w to, co oni z nami robią, sami się zniszczymy. Naprawdę nierudny, nierudny tego, się. nie ródmy tego, co położymy Nie patrzcie, że jest zimno. Trudno. Zima i my będziemy mieli wiosnę. Będzie ciepłe będziemy się świedni. <śpiewanie> <śpiewanie> czy, czy pamiętacie, jak było zimno w stanie wojennym? <śpiewanie> Powiem wam, że wtedy też wychodziliśmy na ulicę. Przypomnijcie sobie, może chodziliśmy też opłokami. W nocy pamiętam, naprawdę być, trzyna sześć miesięcy ciąży. W nocy zbierałam się w rajstopa, bo nie miałam twogi wtedy, nie nosiłam. szłam i zrywałam ich ogłoszenia. Na to wieszałam ulotnej Solidarności. Robiliśmy to wszystko. My jesteśmy do tego stworzeni jako Polacy. Uwagi, czy on jest wykształcony, czy nie. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy powinniśmy się szanować. Nieważne, czy on jest dyrektorem, czy bawczą, procesową, czy czymkolwiek. Szanujmy siebie nawzajem i uważajmy, żeby to było wszystko tak, jak trzeba. Musimy być powodni ludźmi. Proszę Państwa, powiem na koniec. Zbliżają się święta. Bożego Narodzenia chciałam Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i jednej podstawowej rzeczy. Choćbyśmy nie wiadomo przy tym stole byli z jakich opcji. Kochajmy się, bo jesteśmy rodziną. Nie dajmy sobie tego odebrać. Wszystkiego dobrego.